Pierwszy Koryntian, rozdział trzeci. I ja, bracia, nie mogłem do was mówić jako do duchowych, ale jako do cielesnych i jako do niemowlątek w Chrystusie. Mlekiem was poiłem, a nie pokarmem, boście jeszcze nie byli mocni, a i teraz jeszcze mocni nie jesteście. Bo jesteście cieleśni, skoro bowiem między wami jest zazdrość i swary i rozterki, to czyż nie jesteście cieleśni i czy nie postępujecie na sposób ludzki? Albowiem jeżeli jeden mówi, ja jestem Pawła, a drugi ja, Apollosa, czyż nie jesteście cieleśni? Bo któż jest Paweł? Któż Apollos? Są oni tylko sługami, przez których wyście uwierzyli. A to jak każdemu dał Pan. Ja sadziłem, Apollos podlewał, ale wzrost dał Bóg. A tak ani ten co sadzi jest czymś, ani ten co podlewa, ale Bóg który wzrost daje. Lecz Ten, który sadzi i ten, który podlewa, jedno są, a każdy swoją zapłatę weźmie według pracy swojej. Albowiem Bożymi współpracownikami jesteśmy, Wy, Bożą rolą, Bożym budynkiem jesteście. Według łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budowniczy założyłem fundament, a drugi na Nim buduje, ale każdy niechaj baczy, jak na Nim buduje. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus A jeśli ktoś na tym fundamencie buduje, ze złota, srebra, drogich kamieni, drzewa, siana lub ze słomy To dzieło każdego jawnym będzie, bo to dzień sądny pokaże, gdyż przez ogień się objawi A jakie jest dzieło każdego, ogień doświadczy ten, którego dzieło wzniesione przetrwa, zapłatę weźmie. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zostanie zbawiony, tak jednak jak przez ogień. Czyż nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i Duch Boży mieszka w was? Jeśli kto niszczy świątynię Bożą, tego Bóg zniszczy, albowiem świątynia Boża świętą jest, a wy nią jesteście. Niechaj, że nikt samego siebie nie zwodzi. Jeśli się komu z was wydaje, że jest w tym świecie mądry, niech się stanie głupim, aby się stał mądrym. Albowiem mądrość tego świata głupstwem jest u Boga. Bo napisano, ten, który chwyta mądrych, w chytrości ich. I znowu, Pan zna myśli mądrych, że są marne. A tak niech się nikt nie chlubi ludźmi, bo wszystko jest wasze. Czy Paweł, czy Apollos, czy Kefas?